Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Woronowicz. Słuchają nas Państwo 4 kwietnia w Wielką Sobotę. Jest 13. Czarna Kłaniamy się Państwu. To jest 810. wydanie Dużej Czarnej. Agnieszka Łukasiewicz, Przemek Psikuta, witamy Państwa. I od razu przedstawiam mm, gości, którzy są dziś razem z nami w dwójkowym studiu. Ewa Obniska. Witam. I Wojciech Barcikowski. Dzień dobry. Kolejne święta, które spędzamy razem z Państwem właśnie w tym składzie, w tej obsadzie, w tym dwójkowym studiu, obłożeni dziesiątkami płyt. Dziś głównie płyt kompaktowych, ponieważ traktujemy dziś, sięgamy dziś po muzykę, po nagrania, które ukazały się właśnie w tym formacie w takiej postaci. Dziś spotkanie, proszę Państwa, wokół Johna Dowlenda, jednego z największych renesansowych twórców, brytyjski kompozytor i właśnie muzyka angielska, muzyka okresu elżbietańskiego, będzie dziś w centrum naszych zainteresowań. No a wiemy o tym doskonale, muzyka w epoce Elżbietańskiej zajmowała miejsce bardzo istotne. Chyba nigdy wcześniej społeczeństwo nie było tak wykształcone, no i tak rozmiłowane w sztuce, w tym muzycznej. I powiem tylko na wstępie, że planowaliśmy to spotkanie wyłącznie z twórczością z muzyką Johna Dowlanda, ale pani pani Ewo. Yy, bardzo y, słusznie podkreśliła, że no, wypadałoby, abyśmy dowiedzieli się, jak, jo jak John Dowland doszedł do swojej pozycji, na jakim gruncie y, hmm. pojawiła się jego twórczość, jego sztuka, całkowicie osobna, wyjątkowa, prawda? Będziemy dzisiaj to podkreślać. No a takim pretekstem do, do tego spotkania, do tego tematu jest czteryksetna rocznica śmierci Johna Dowlanda. Wiemy, że został pochowany dokładnie 20 lutego 1626 roku w Londynie. Pani Ewo, w kilku dosłownie może słowach na początku, jak to się, jak pani dotarła do, do, do muzyki Ulanda, do bo to jest dla nas zawsze bardzo ciekawe. Tych nagrań kiedyś wcale nie było tak dużo i tutaj nawet Wojtku pokusiłeś się o takie zbadanie w, w historii fonografii, kto pierwszy, co rejestrował. Hmm. Za chwilę usłyszymy w takiej pigułce, prawda, taką, taką historię y, y, nagrań. No tych, o z, zestawienie analogowe, można powiedzieć, powiedzmy, że zaczęliśmy też od y, nagrania, które pierwotnie było analogowe, od nagrania Alfreda Delera. No tak. e, także, także też y, poszerzyliśmy pole walki o, o, o nagania na, na longplayach, a nawet, y, jak za chwilę Państwo usłyszą na płytach szybkoobrotowych, no tak, ale, ale Dowland mam wrażenie, że, że był takim właśnie swoistym kompozytorem świadczącym o tym, że tak jak we Francji, tak i w Anglii sztuka muzyczna była taka, no, miała swoją osobną linię rozwojową. I tu od razu, od razu dodam, że ten początek, Flow My Tears, no, najsłynniejsza pieśń Johna Dowlanda. To był nasz pomysł, mój z Wojtkiem, abyśmy w ten sposób mm -hmm. y, y, otworzyli y, te y, audycje, bo y, pani, pani Ewo miała trochę inną koncepcję, aby, aby no, dopiero w którymś momencie y, dołączył Chociaż do Chociaż pani Ewa podkreśla, narracji. że Flow My jest jak coś na kształt motta y, twórczości Doubleton. No, tak, to Dolanda. jest jeden z jego takich wizytówek, jedna z jego wizytówek. Można być tak jak Semper Dolan, Semper Dolens. Taka lutniowa, lutniowy taki utwór też. No on tak jakby się podpisywał. To był jego podpis muzyczny. Taki, tak. Nie no, ja się nie upierałam wcale, żeby y, tam coś przedtem było, czy potem było. To... Wiadomo, że Dolan jest tu w tym przypadku, no, tą personą główną, ale, no, muzyka angielska, czy brytyjska, jakby mówić, tego okresu jest i w ogóle w XVI wieku, jest tak fascynująca, to jest tak odrębny świat w stosunku do muzyki z kontynentu. prawda? I Sama w sobie ma taką linię rozwojową i taką siłę niesamowitą, trzeba powiedzieć. Musicie przyznać panowie, że tak, prawda? Zgadzamy się w pełni. Że ma. No, także byłoby... Myślę, że tak niesłusznie, niesprawiedliwie, żeby wydzielić Dolenda, a resztę na to Zwłaszcza, że on... Mm... Wprawdzie no, nie był na przykład, nie, nie kontynuował linii Talisa, Berda, tych wielkich organistów, powiedzmy, takich członków Kapeli Królewskiej, znaczy dżentelmenów Kapeli, bo tak to było. Dostawali tytuł szlachecki. No i lepszy dowód, jak wysoko stała muzyka w Anglii. Właśnie. Jak była ceniona, to nie byli zamieśnicy, których tam się popędzało, że ma napisać to czy tamto, prawda? To byli dżentelmeni Kapeli Królewskiej za tak, to się właśnie łączy z niezwykle ciekawą y, y, sytuacją na Wyspach i y, y, myślę sobie, że y, to, że potraktujemy ten temat dzisiaj tak, tak szeroko, pozwoli nam później też może w przyszłości kontynuować pewne, y, pewne wątki, bo fascynująca mapa y, bardzo y, różnych y, interesujących postaci, w tej, w tej epoce elżbietańskiej. Anglia w pewnym, w pewnym stopniu odseparowana prawda? Od, od, tak. kontynentu, od kontynentu, od prądów artystycznych na kontynencie i właśnie dzięki temu mająca swoje no, bardzo oryginalne yy, dziedziny. Z jednej strony abstrakcyjna, przebogata polifonia, no, a z drugiej te, te ballady, te pieśni z Towarzyszeniem Lutni, które stały się takim znakiem rozpoznawczym Alfred Deller, ikona, jeśli idzie o, o wykonawstwo muzyki brytyjskiej. Od Alfreda Dellera zaczęła pani y, poznawać? Myślę, chyba, chyba tak. tak. Prawda? To znaczy, znałam jeszcze nagrania no na takie jakby opracowań bardziej, opracowania, a nie z lutnią, czy powiedzmy, to tam gdzieś słyszałam. No poza tym wiadomo, że Brytan bardzo się fascynował muzyką tak. brytyjską, wczesną i nawet no, jakby starał się no, wprowadzać pewne wątki, czy powiedzmy, tak. To, to też miało swoje znaczenie. Natomiast no, trudno nie ulec zachwytowi, kiedy się słucha takiego śpiewu jak właśnie Alfred Deller, który chyba najpiękniej właśnie śpiewał takie rzeczy. Dolanda, czy powiedzmy Persela pieśni. Music for a while na przykład Persela. No, nikt tak tego nigdy nie zaśpiewał i, i już pewnie tego nie zrobi. Tak. No i ta melancholia y, Dolanda, o której myślę Oj, dzisiaj tak. też będziemy... Pasuje do tego głosu bardzo. Mówić. Mówić. Głos pasuje do tej, do tej no właśnie engelskiej tak, Oczywiście, melancholi. No bo y, Deller... Był, no miał jakąś taką niesamowitą, subtelną wrażliwość. I, y, no i nie wiem, tak mi się zdaje, że on w jakimś sensie też lansował taką muzykę. No, y, mógł no, śpiewać. Czuł, to, czuł to całym sobą. Miał tak, jakąś przebogatą tak, intuicję tak, też, miał, też do tego. No poza przy... tym te niuanse takie wokalne czysto, prawda? Nikt, uh -huh. nikt tak nie śpiewał, no, A on przecież był samoukiem w końcu, no bo on zaczynał w normalnym głosu, że tak powiem normalnym. Falset też jest normalny, ale jednak, no, inny, prawda? A potem sam się przekształ... Przed, nie wiem, jak mówię, na ten falset i śpiewał zupełnie, no, niewiarygodnie, no, Z tym, że najlepiej właśnie takie rzeczy liryczne, jakieś takie wymagające skupienia, koncentracji i no, takie pewnej jednak powagi wokalnej, nie? Bo wielu kontratenorów, no, rozmieniło się na drobne, śpiewając jakieś takie rzeczy prawie kabaretowe czy mhm. operetkowe Znaczy, żartuję, to już aż tak nie. Ale no, w każdym razie, repertuar taki lżejszy. A on, nie, on właśnie takie, takie rzeczy liryczne. Niesamowite to Proszę państwa, dziś dużo pięknych głosów, y, także dużo pięknej muzyki instrumentalnej, y, głównie lutniowej. Y, liczymy na państwa obecność, jak w każdą sobotę. Przemyslaw.psikuta.małpa.polskieradio.pl Działamy także na profilu facebookowym jako Duża Czarna. No to teraz y, taka kartka... Y, z historii, taka epka, powiedziałbym, Wojtku, jeśli mówimy, posługujemy się terminologią płytową. Bez Dolenda nie byłoby Beatlesów, to jest jasne, i bez takich nagrań, mm -hmm. które, które wybrałeś teraz, nie byłoby tych późniejszych, tych, tych których słuchamy, myślę, częściej. No, niż tych pionierskich, które są niezwykle niezwykle istotne. No ja wybrałem kilka nagrań, trzy nagrania, które trzy nagrania. razem stworzą nam taką pięciominutową podróż w czasie do lat 40. 50. 60. bez nagrań pionierskich, czyli tych pierwszych, bo Cecil Dolmecz była pierwszą osobą, która w połowie lat 30. nagrywała pieśni do Olanda. Natomiast ja tutaj przygotowałem zestaw, który zawiera. Pierwszą pieśń wykona Axel Szydcz. To był taki duński. Ten był przede wszystkim wybitny y, y, odtwórca y, pieśni niemieckiej, Schuberta na przykład, ale on też do Ulanda w 1941 roku na płytach szybkoobrotowych y, nagrał. Potem pieśń w wykonaniu Petera Peirsa i Juliana Brima, i to jest cała epoka wykonawcza właśnie pieśni elżbietańskiej. Oni w zestawie nagrali y, bodajże trzy long playe i, i też byli bardzo inspirujący dla Benjamina Brittena i ten Britten, nawet Inspirowano muzyką Olanda, kompozycję stworzył właśnie dla Juliana Brima, Julian Brim, który jednocześnie nagrywał i, i na gitarze, tutaj będzie grał na lutni, a całość tego, tego zestawu to będzie pieśń Come Again Sweet Love z Janet Baker, która na takiej płycie Korowód pieśni angielskiej w końcu lat 60. dla His Master's Voice nagrała też jedną pieśń Dolanda. Olanda. That once loves with a true desire never can depart. For Cupid is the king of every heart. Come, come, come, while I have a heart to desire thee. Come, come, come, for either I will love or ever. Taka kolekcja pieśni Johna Dowlenda tylko w dużej czarnej. Joe Doland, który pisał pieśni całe życie, zebrał je w trzech księgach wydawanych w latach 1597-1603. No a u nas przed chwilą trzy pieśni pochodzące z bardzo różnych okresów, także pod względem rejestracji nagrania. Now Sees My wandering Eyes, nagranie pionierskie, rok 1941, szelakowa płyta His Master's Voice, Axel Schütz, duński tenor, któremu towarzyszyły te Gorki na gitarze jeszcze wtedy. Następnie What If I Never speed, no i tu legenda, Peter Pierce z towarzyszeniem Juliana Brima, grającego na lutni, koniec lat 50. wytwórnia Dekka, i jak wspomniałeś, Wojtku, jedna z tych trzech czarnych płyt y, fantastycznych, osobnych zupełnie, prawda? To jest też taki moment w historii, kiedy Pierce z Brimem Grają szczerze, tak jak, tak jak czują te, te, te utwory. Można powiedzieć, że dwie legendy, bo Julian Brim leg te, te, też jest oczywiście. absolutnie legendarnym i gitarzystą i właśnie lutnistą. I tak czytałem jeszcze, jeszcze wczoraj w biografii Britana, jak mm. ten był zadowolony z tego, że to zadanie akompaniowania Petersowi troszeczkę przeszło właśnie na Brima, że zaczął mm -hmm. występować z innymi także solistami, bardzo to sobie cenił, że, że, że pies właśnie poszukał też nowych... Dobrze, e, bardzo, e, dobrze, że no, zwracasz no, uwagę na, na, na to, co, co grał Brim, bo w pieśniach Lenda. Będziemy o tym mówić, to ten związek, prawda, Te słowa z, z yy, właśnie muzyką, z dźwiękami granymi najczęściej na lutni jest, jest niebywały. Yy, no i przed chwilą Come Again, Sweet Love i Janet Baker z towarzyszeniem Roberta Spencera. Nagranie z tej, z tej trójki najpóźniejsze, bo rok 1967 ale jakby najbardziej y, obok to wszystko. Janet Baker, y, powiedziała pani, panie, Ewo, trochę, mm, trochę w innym świecie, trochę nie czująca klimatu tamtej epoki. No, to, to jest po prostu Janet Baker. No tak, bo Coming in Sweet Love to jest z pierwszego zbioru, 97, tak, 500. Mhm. Y, I taka jeszcze lekka młodzieńca, erotyczna, skąd inną zresztą piosenka, no bo tak trzeba powiedzieć, jakby mogłaby być... No to największa kotonowość w tym ta, wykonaniu, o, można powiedzieć. Tak, właśnie, taka. nie chciałabym nic mówić, ale tak. No właśnie, to, yy, to taka kartka z historii, a teraz yy, zaczniemy yy, prezentację utworów, yy, które yy, wybrała Ewa Ogniska dziś do naszego Spotkania, które spróbują nam zrozumieć, jak to się stało, że, e, że muzyka y, później już y, za, za panowania królowej Elżbiety I y, została tak, y, tak się zmieniła, została tak, tak doceniona i, i pojawili się mm, no, ulubieńcy królowej. William Bert, jego nauczyciel Thomas Talis. A jeszcze wcześniej działał John Taverner. No to był rówieśnik króla Henryka VIII. Właśnie. Mniej, nie więcej, zupełnie. Tak. Ściśle. No więc nie, no w Anglii muzyka no wtedy już od XV wieku na pewno począwszy zajmowała miejsce, no takie poczesne, można by powiedzieć, chyba na dworze, w kapeli królewskiej. No poza tym nie zapominajmy, że wielkie chóry angielskie, do dziś działające w różnych katedrach, na przykład wybitnych, no były zakładane, no gdzieś tam wiek czternasty, niektóre nawet w trzynastym. Także m, trudno nam sobie nawet wyobrazić w Polsce taką ciągłość y, tradycji, no tak trzeba powiedzieć. I y, oczywiście tam były okresy kiedy muzyka brytyjska była no rzeczywiście na pierwszym planie, no wspaniała. Osiągnięcia, pomysły, rozwiązania jakieś techniczne powiedzmy, tak? Natomiast były okresy, kiedy no nie. Więc, no w ogóle w XV wieku, to, to nie będziemy już o tym mówić w ogóle więcej. Sami Anglicy, naukowcy, powiedzmy brytyjscy twierdzą, że to był okres jakby bez historii, kiedy bieg wydarzeń się zatrzymał w Anglii i no był stale jeszcze feudalizm. I ostatni feudalny król to był Ryszard, właśnie trzeci, tak. no. A potem już była zmiana, no, był ojciec Henryka i Henryk VIII, prawda, który no, przy tym, że skończył jako satrapa nieznośny i po trupach przyjaciół zmierzający do swojego, swojej wizji anglikańskiego kościoła, to no, był w młodości, był bardzo utalentowany, pisał na przykład, komponował muzykę wręcz. Może nie msze jakieś bardzo skomplikowane motety, ale muzykę świecką od pieśni, właśnie nie tak jak do ale pieśni. Tak. Także to, to była muzyka no, gdzieś tam bardzo istotna zawsze. Były też już wspaniałe takie przykłady formowania obsady churalnej w tych kościołach i katedrach brytyjskich, to w czasach Henryka i Tawernera, to były takie no, nawet liczne chóry, takie 28 osób na przykład, chór Tawernera był. Tak tyle liczył, i yy, no to był, była obsada taka dla mszy festiwalowych, a my taki fragment usłyszymy: sześciogłosowy, czyli taka bardzo już gęsta polifonia, jakiej na kontynencie już w tym czasie nie pisano. To już mhm. Aż tak skomplikowana nie była, a w Anglii była. No i była specyfika obsady, co zaraz. Usłyszymy no, oczywiście w takiej wersji, w jakiej możemy w wieku XX czy XXI nawet, a mianowicie ten sześciogłos to było tak, treble, czyli dyskant śpiewane przez chłopców. To jest ważne, ja muszę to powiedzieć, bo to zupełnie inaczej brzmi, niż, niż by tego nie było, załóżmy. Drugi głos był min, to czyli średni sopran, taki sopran, też śpiewany przez chłopców. Potem dwa alty, śpiewane zawsze przez mężczyzn falsetem, nigdy nie przez chłopaków. No i potem ten baspał, no i to taka była obsada. I to brzmi zupełnie inaczej, z tymi wysokimi treble, zupełnie niesamowicie wysokimi, jak Państwo usłyszą. Z tym, że oczywiście w wydaniu kobiecym, no bo skąd weźmiemy teraz, chłopców, którzy by to mogli zaśpiewać. To zbyt forsowne. i Nie dałoby się. Poza tym sami Anglicy się zgadzają, że już ten rodzaj techniki wokalnej, którą, która byłaby potrzebna do wykonania takiej muzyki, to już zanikł po reformacji brytyjskiej. Już nawet chłopcy nie wiedzieli, jak to śpiewać. No ale teraz... Kobiety, niektóre zwłaszcza, które potrafią wznieść się na takie wyżyny, a nie śpiewając przy tym takim operowym y, silnym dźwiękiem, krytym, no to, no to usłyszymy właśnie coś takiego. No więc John Taverner, który był na pewno najwybitniejszym kompozytorem czasów Henryka VIII, czyli jeszcze przed Elżbietą I, um, no, trzy takie msze festiwalowe, sześciogłosowe napisał i posłuchamy fragmentów jednej z nich, moim zdaniem najświetniejszej. Gloria Tibitrinitas. To jest msza oparta na no, Kuczci Trójce Trójcy Świętej, jak sama nazwa wskazuje i oparta jest na chorale takim, no, który stanowi fundament dla całej muzyki chrześcijaństwa. Właśnie kuczci trójce Trójcy Świętej. Taka antyfon. Gloria de ta stąd tytuł mszy, bo na tym się to opiera i w mince, czyli w tym średnim sopranie, śpiewane jest w takich dość długich nutach to słychać miejscami, zwłaszcza kiedy jest to głos najwyższy idzie w takich powolnych, powolnym rytmie. No a cała reszta no to, to jest zupełnie obłędna arabeska, niesamowita, fantazyjna, mm, melizmatyczna, mm, no, niesamowicie zdobiona. No właśnie, to bardzo zdobny styl, był bardzo kwiecisty. Tak, Floridus, taki, no. tak, jak się mówi. Kwiecisty, tak, bardzo. I kiedy na przykład to, to Państwo zechcą może zwrócić uwagę, kiedy w treble opadają takie niesamowite melizmaty, jest, no. Nie, nie da się w, nie wzruszyć, no, tak bym powiedziała chyba, może, tak, także jest to muzyka niezwykła, no, to taki późny gotyk jeszcze oczywiście i um, trzeba, tu może zacytować um, o gotyku um, w architekturze brytyjskim, gotyku, um, jak sami Anglicy piszą tak, że to jest, wydaje się, sennie zaczarowane i urzekające jak lasy Merlina. No co będzie? No więc wydaje mi się, że właśnie coś takiego Gloria Tivituitas to jest muzyka, która jest analogiczna do prawdy. A słuchamy nagrania, które liczy sobie już ponad 40 lat. Detalis Scholars, czyli zespół Petera Philipsa. John Taverner i jego Polifonia, Gloria z mszy Gloria Tibi Trinitas i nagranie zespołu Detalis Scholars, Peter Phillips, wytwórnia Gimmel. No i jedna z tych płyt, która uświadamia nam, że, no, że to właśnie Anglicy byli pionierami wykonawstwa muzyki. To, jak, jednymi, jednymi jednymi z... Z... Na pewno. to był jeden z tych najważniejszych ośrodków z całą pewnością. Ja chcę, chcę, chcę, chciałbym dodać, że e, mamy kapitalne źródła e, dotyczące epoki Tudorów, e, epoki Elżbietańskiej, także gdzie dyplomaci piszą na temat właśnie hmm. angielskich wokalistów, angielskich śpiewaków i, i zawsze to jest zachwyt nad niezwykłością właśnie wirtuozerii e, tych angielskich chórów i, no, i to jest takie współczesne świadectwo, jak, jak, jak próbuje się to odtworzyć w warunkach e, studyjnych, w, no, w, kościoła pewnie, bo to było na pewno w jakimś kościele nagrywane, jak pokazać tą niezwykłość ówczesnej sztuki wokalnej angielskiej. I te wyszukane głosy, prawda, w sumie można powiedzieć taki bardzo odrębny, specyficzny angielski pomysł na polifonię, który później Dowland przeniesie także na muzykę instrumentalną, bo jego kompozycje na przykład pomyślane na zespół wiol też gdzieś przenoszą, prawda, ten, ten polifoniczny pomysł. Tak, i też yy, są zupełnie odrębną koncepcją dźwiękową, ta. czysto, prawda? No, ale w Anglii właśnie tak było, ponieważ oni jednak, ta izolacja no. od kontynentu, no poza tym w swoim czasie, no, to już niebawem, no <liżonych> bo kiedy umrze Henryk VIII i będzie rządziła jego córka, no, Córka Katarzyny Aragońskiej, o i Henryka, która była rozmiłowana w Hiszpanii, w Hiszpanach i wyszła za mąż, za Filipa II, który był przecież Hiszpanii, jakby nie brać, tak? To była obelga dla policzek, dla Anglików, dla narodu angielskiego, że po prostu oddała władztwo Hiszpanowi, tak? Czyli wrogowi, odwiecznemu wrogowi Anglii i dynastii brytyjskiej, czysto. No ale za to Elżbieta będzie potem mogła mówić, jestem tylko Brytyjką, bo ona tak właśnie kokieteryjna była i mówiła właśnie, że ona nie, nie pochodzi z żadnej jakiejś takiej zamorskiej rodziny królewskiej, tylko właśnie tak. no. Ale to jest, co wyprzedzamy, tak powiem. Tak. Elżbieta, która dodajmy, no warto cały czas to podkreślać, kochała y, skomplikowaną polifonię, grała o, tak. sama świetnie tak. na biegle na wirginale tak. m, i, to... lubiła i lubiła Tańczy, tańczyć. Lubiła tańczyć miała wybitnych kompozytorów Właśnie. u siebie w kapeli jako dżentelmenów w kapeli królewskiej. Otaczała opieką y, tak. kompozytorów, także katolików. I tutaj dochodzimy teraz do postaci Tomasa Talisa, przy którym zatrzymamy się na, na yy, dokładnie 11 minut za sprawą jednego fantastycznego utworu, pewnej Antyfony, której posłuchamy. Takie pięknie nagranej też. No, nadzwyczajnie bardzo się staramy, żeby umilić Państwu przynajmniej pobyt z nami najlepszymi nagraniami, na jakie nas stać. I może nie tylko nas, ale no, tak... Żeby ta muzyka była w pełni doceniana. A jeśli chodzi o Talisa, no to on był organistą i organistą w Kapeli Królewskiej przez wiele bardzo lat. Jeszcze u Henryka VIII, a potem u Elżbiety też i no był oczywiście katolikiem, no ale był już w tym wieku, że może nikt nie oczekiwał, że zmieni wyznanie raczej. On bardzo długo żył, gdzieś około 80 lat, no tak na wtedy to chyba było bardzo długo. Myślę. I, no i z tym, że on, jak twierdzą obecnie brytyjscy muzykolodzy, był chyba raczej pragmatykiem i pisał dla kościoła anglikańskiego, tego nowego. Dla nowej koncepcji liturgii anglikańskiej, dla Henryka VIII, bo to jeszcze było, pisał no, takie proste anthems, na przykład czterogłosowe, gdzie tam jest jedno, jedna modulacja, powiedzmy, na cały utwór, ale ma pełną uroku melodycznego i tak dalej. Natomiast to, czego proponujemy posłuchać, to jeszcze jest są pozostałości tego myślenia późnogotyckiego, bo jeszcze jest obsada na przykład ta wysoka też, Trouble. Potem już nie będzie, bo Anglikanie już z tego zrezygnowali. Poza tym no oczywiście jak w każdej reformie kościelnej, no już duchowni starali się, żeby był tekst zrozumiały na pierwszym planie, więc nawet arcybiskup, pierwszy arcybiskup kościoła anglikańskiego, Cranmer pisał, że w litanii to na jedną sylabę powinna być jedna nuta. No ale to było jednak zbyt ubogie, myślę zwłaszcza dla Elżbiety, która wręcz napisała potem taki list do kapeli że, i do swoich duchownych, że no, powinno tak być, że na początek albo koniec mszy. Powinien być jakiś jeden utwór o wiele bardziej skomplikowany, żeby no, się rozkoszować polifonią. Tak. Także dzięki temu to przetrwało, a nie gdzieś uleciało. No ale m, talis, no to, to posłuchamy jeszcze takiego utworu, który jest, jak mówię, nawiązuje jeszcze do tego późnogotyckiego brzmienia, przy czym już nie jest tak skomplikowany od strony m, kontrapunktu rytmicznego i melodyki, tylko ma zupełnie inną wymowę. No i kolejny brytyjski zespół, znacznie y, młodszy, taka sztafeta po kolei nam się tutaj mm -hmm. tworzy, bo Stila Antico, zespół, który zaczął nagrywać no, już w XXI wieku. No tak, tak, tak. tak. i Dużo, dużo wspaniałych płyt przede wszystkim dla amerykańskiego oddziału Harmonie Mundi. Mm -hmm. To brzmienie jednej z nich.